Komiks jako gatunek powstał dobrze ponad 100 lat temu i zaczynał swoją karierę w prasie, w gazetach. Formy albumowe, które dominują obecnie na rynku, przynajmniej tak wizualnie, powiedzmy, dla, dla przeciętnego odbiorcy, przyszły później. Natomiast sam początek tego medium to... Były właśnie historie gazetowe, humorystyczne paski komiksowe, takie jak Hogan Saleh, Yellow Kid, Little Nemo i Slumberland. I możemy się zachwycać tym, co robią komiksiarze dzisiaj. Możemy mówić o nowoczesności, nowatorskości, o niezwykłym podejściu do medium, natomiast tak naprawdę większość tego, co dzieje się dzisiaj, to jest troszeczkę wyważanie otwartych drzwi i... Odkrywanie Ameryki na nowo. I mówię tu dosłownie o Ameryce, a konkretnie o komiksie amerykańskim, ale nie takim, jaki kojarzy nam się współcześnie, głównie z mainstreamem, przede wszystkim superbohaterskim, bo taki komiks i jego rozkwit nastąpił dopiero po roku 1938, po wymyśleniu Supermana, po pojawieniu się Batmana, po tym, kiedy Stan Lee stworzył swoich bohaterów, tylko o komiksie, który... Pojawił się przed Wielką Wojną i w okresie międzywojennym. I jest cała masa ludzi, którzy w tamtym okresie działali, uznanych twórców, a jednym z nich, i mam wrażenie, że być może trochę całkiem niesłusznie zapomnianym, jest George herryman George herryman był mulatem, który pochodził z Luizjany, chociaż, <coughs> pozwolę sobie na taki żarcik, udawał Greka. A konkretnie, kiedy przeniósł się wraz z rodziną do... Kalifornii, bo w tamtych czasach w tym najbardziej demokratycznym, równym i wolnym państwie generalnie biorąc, mulaci, latynosi i czarni nie byli aż tak równi, demokratyczni i wolni, to jego współpracownicy często brali go za greka, on temu nie zaprzeczał. George Harriman to taki sympatyczny facet, który na zdjęciach zawsze jest w kapeluszu. Miejska legenda mówi, że on nie pozwalał się fotografować bez swojej ukochanej fedory, był to człowiek, który zaczął swoją karierę taką poważną, komiksową w 1902 roku i tworzył bardzo długo, aż do lat 50. Był twórcą całej masy serii, z których najbardziej znane to m.in. Dingbat Family, Grandmas Girl i przede wszystkim to, o czym będzie dzisiaj, czyli seria Crazy Cat. Ja jestem... Ogromnym fanem Crazy Cat'a, prawdziwym wielbicielem, dlatego, że jest to seria, która oferuje wszystko, co według mnie poważny z zacięciem humorystycznym, ale nie prezentujący prostackiego humoru, komiks powinien posiadać. Crazy Cat... Pierwszy raz, znaczy bohaterowie Crazy Cat'a pojawili się pierwszy raz w okolicach chyba 1910 roku jako taki dodatkowy pasek pod komiksami z The Dingbat Family, bądź Family Abstersy. W różnych okresach ta seria nosiła różne nazwy i pojawiali się tam najpierw bez tytułu jako taka dodatkowa, że tak powiem, historia trzykadrowa. Zdarzało się, że jeżeli bohaterowie Dingbat Family wyjeżdżali na przykład na wakacje, to Crazy i jego Ferajna zajmowali główny pasek i od 1913 roku do 1944 roku Crazy ukazywał się w zasadzie nieprzerwanie. Po raz pierwszy się pojawił w New York Evening Journal, a potem troszeczkę wędrował. Co takiego jest w tym komiksie, że jest on niezwykły. No w zasadzie to samo, co we wszystkich komiksach z tamtego okresu, to samo, co w Little Nemo in Slumberland, to samo, co w Hogan's Alley. Jest to absolutny majstersztyk, który powinien być lekturą obowiązkową dla wszystkich współczesnych komiksiarzy. Dlatego, że Herriman pokazuje nam, w jaki sposób wykorzystać warsztat komiksowy do powiedzenia swojej historii i w jaki sposób Zrobić to, czego lubią doszukiwać się niektórzy członkowie Forum Gildi. W jaki sposób umieścić w komiksie drugie, bądź więcej den. Na pozór to jest taka trochę głupawa opowiastka. W hrabstwie Kokonino w Arizonie mieszka kilko rozwierzaków. Tytułowy Crazy Cat, który jest kotem, chociaż tu określenie kot powinno dotyczyć raczej gatunku, a na pewno nie płci, dlatego że Crazy w zasadzie Czysto teoretycznie można by uznać, że jest facetem, ale nie zawsze zachowuje się jak facet. Przede wszystkim nie mamy żadnych konkretnych danych na temat jego płci i chociaż czasem w stosunku do niego używany jest zaimek męski, to on sam tego nie potwierdza. Kiedy pojawił się pierwszy raz jeszcze pod Dingbat Family, darzył ogromnym uczuciem, zresztą przez całą resztę serii również platonicznym, mysz imieniem Ignac. Kim jest Ignac, tego chyba mówić nie trzeba, ponieważ jeżeli ktoś na komiksach się zna i troszeczkę w tym siedzi, to kojarzy taką nagrodę jak Ignac Award. To jest właśnie na cześć tego. Główną osią fabularną jest bardzo prosty gag, polegający na tym, że Ignac rzuca w jego cegłą. Przy każdej możliwej okazji. A trzecią postacią główną tego dramatu jest Office of Pop. Czyli pies, czasem nazywany bull sabulpab, który próbuje Ignaca przed tym procederem powstrzymać, aresztując go, każąc mu podpisywać jakieś zobowiązania, ścigając go, tępiąc generalnie te narowiste, jakieś jego tendencje. I cóż, pod pozorem w zasadzie śmiesznych rzeczy, ten pasek, który rozwijał się od takich krótkich, trzykadrowych, trzypanelowych historii, Typowo humorystycznych. Potem Heriman dostawał także niedzielne, <śmiech> przepraszam, w niedzielnych wydaniach dostawał całe strony do zagospodarowania. On opowiada najróżniejsze, najdziksze, najdziwniejsze historie. Często bardzo takie poetyckie, często niesamowicie fantastyczne, często takie bardzo życiowe. Mm. Czasem one układały się w tak zwane rany albo arki, opowiadając przez dłuższą chwilę pewien jakiś tam jeden wątek. Przykładem czegoś takiego jest tygrysia herbata, która dawała niesamowitą siłę nie tylko Kreiziemu, ale także różnym innym istotom i także roślinom napojonym herbatą, co doprowadzało do komicznych sytuacji. Są rany poświęcone bardziej Ignacowi, jest run, w którym na przykład Crazy odziedziczył ogromną ilość kasy po ciotku, ciotce i wujku, którzy spotykając się u notariusza jakoś tak zapadli ku sobie i ostatecznie Crazy został wydziedziczony, żeby ich dziecko odziedziczyło całą tą kasę. Co takiego niesamowitego jest w tym pasku? Oprócz tego, że Herryman przemyca tam Najniesamowitsze rzeczy, najdziksze historie, on bawi się z czytelnikiem. Na wszelkie możliwe sposoby. Doskonałym przykładem, na przykład łamania czwartej ściany jest sytuacja, w której jedna z postaci kaczka wylewa tuż stojący w pierwszym kadrze, który przelewa się między ramkami, aż kończy w kadrze ostatnim. Takich zabiegów u Herimana było bardzo dużo, dlatego że on uwielbiał wręcz Bawić się także strukturą strony. W momencie, kiedy dostał do pracy pełne strony w niedzielnych wydaniach, i w zwykłych czasem też takie dostawał, ten facet wyczyniał najniesamowitsze rzeczy z materią komiksu. Jego strony były zawsze podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest uatrakcyjnienie formy. Współcześni twórcy sięgają do tego typu zabiegów, bo to nie jest nic nowego. Natomiast osobiście uważam, że pod względem warsztatowym, jeżeli chodzi o kompozycję, jeżeli chodzi o prezentację historii, jeżeli chodzi o graficzny rozkład strony, to mało jest ludzi, którzy mogliby być w takim stopniu określeni mianem mistrza, jakim był właśnie George Herriman. Crazy Cat pod tym względem nie jest jedyny, ale jest jednym z pierwszych komiksów, jednym z tych z tego najwcześniejszego okresu, w którym na taką skalę tego typu zabiegi są robione. Tam zabawa z formą jest jednocześnie jakby częścią scenariusza. Układ kadrów, zagospodarowanie strony, przedstawienie tego wszystkiego połączone z naprawdę niesamowitą wyobraźnią plastyczną herimana jest sposobem na opowiadanie historii. Tam narracja dzieje się nie tylko w warstwie tekstowej, ale również wizualnej. Tym bardziej, że Trzeba przyznać, że rzeczy Herimana były zawsze bardzo dobrze dopracowane. To nie był facet, który pozwalał sobie na odpuszczenie czegokolwiek i chociaż hrabstwo Kokonino leży w wyjątkowo nudnej okolicy, w zasadzie na pustyni, gdzie są pojedyncze stoki górskie i pojedyncze drzewa, to... W jego tłach zawsze coś się dzieje. Jego tła są zawsze zagospodarowane. Sytuacja graficzna na obrazie zawsze jest oddana z niesamowitym pietyzmem, z ogromną ilością detali. I to wszystko sprawia wrażenie takiego przepychu. Zresztą on miał tendencję do takiej pewnej barokowości, co widać również na przykład w wypowiedziach głównych bohaterów. Crazy wypowiada się w sposób absolutnie straszliwy. Dla mnie jako anglisty jest to w pewien sposób gwałt na języku, ponieważ Heriman stosuje tam aliterację, zapisuje pewne słowa fonetycznie, zupełnie nie obchodzi go jakakolwiek konwencja językowa, gramatyka i cała reszta. To jest świetnie zrozumiałe. Natomiast wpisuje się też w charakter, taki oniryczny, bardzo baśniowy charakter bohatera, który od rzeczywistości oderwany jest w absolutnie maksymalnym stopniu. Crazy chodzi, zastanawia się co robi Ignac, podziwia kwiaty, podziwia zachód słońca. To jest postać, która nawet kiedy zostanie w głowę cegłą, to myśli o swoim prześladowcy z jakimś takim rozrzewnieniem. Można by go było porównać do takiego hipisa, który wiecznie na haju kocha cały świat? ale nie odjechał jeszcze na tyle, żeby stracić z nim kontakt i, i żeby nie móc pozwolić sobie na pewne czasem mądre, a czasem filozoficzne, a czasem poetyckie przemyślenia. Więc tutaj taka rozbuchana forma graficzna, mimo że sama seria utrzymana jest w stylistyce umownie, nazwijmy to kartunowej, że, że tam nie ma realizmu, to jednak pietyzm, taka barokowość nadbudowy graficznej robi ogromne wrażenie. W dzisiejszych czasach trochę trudno jest do Crazy'ego dotrzeć. Było sporo wznowień w latach 80. i 90. takich zbiorczych. Teraz, o ile się nie mylę, to bodajże Fantagraphics to wydaje. Są to opasłe tomy i w związku z tym cena również jest opasła, więc ja bardzo cierpię. Mnie udało się poznać Crazy Cat'a za pośrednictwem naprawdę rewelacyjnej książki ze Smithsonian Institute dotyczącej komiksu prasowego jako takiego. Potem udało mi się gdzieś dotrzeć do jednego ze starszych europejskich przedruków. Natomiast ze względu na to, że prawa autorskie w Stanach do Crazyego wygasły i dostępny, podnowione zostały tylko prawa do znaku towarowego, to jest on dostępny legalnie w internecie. Można poszukać stron, które prezentują całe długie historie, całe serie, chociaż, no, no nie oszukujmy się, między 13 a 44 rokiem, kiedy mówimy o Stripie, który leciał w zasadzie codziennie, to jest to tak niewszebrane bogactwo materiału i tak niesamowita ilość, że ktoś, kto próbowałby zaliczyć wszystko, to prawdopodobnie życia by mu nie starczyło. Dlaczego mówię o Herimanie, skoro... Mógłbym mówić o Charles'ie Schulzu na przykład, albo jego mów współczesnych. Dlatego, że Heriman był jednym z tych pionierów. My często zapominamy, zachwycając się współczesnym komiksem, że to wszystko zostało wymyślone tak dawno temu. Że to medium ma już to jest tam 110, 115 czy ileś lat. I że tak naprawdę wszystko to, co obserwujemy teraz, to jest już tylko i wyłącznie wariacja na temat. Że... Zamiast podpatrywać współczesnych nam, powinniśmy, mam na myśli twórców, no tutaj trochę na wyrost użyłem liczby, po jed... liczby mnogiej w pierwszej osobie. Ja za twórcę w zasadzie nie powinienem się do końca uważać, ponieważ jest to tam taka moja hobbystyczna, poboczna działalność. Myślę, że należałoby sięgnąć do źródeł, do Nemo, do Lingbatów, do Papaya i właśnie przede wszystkim do Crazy Keta. Mnie ta historia urzekła takim swoim niespiesznym rytmem, e, takim duchem rustykalnej, ludycznej e, filozofii, e, kiedy wszystko toczy się swoim utartym torem, kiedy nawet pojawiają się jakieś sensacyjne wydarzenia, kiedy przyjeżdża z daleka nowa postać, jakiś członek rodziny Crazy'ego albo kuzyn Ignaca, kiedy wydawałoby się, że zaczyna się dziać, to wszyscy ci ludzie żyjący, wszystkie te postacie żyjące w takim otoczeniu podchodzą do tego tak nad wyraz filozoficznie, nad wyraz poetycko. To jest niezwykle ciepła, niezwykle mądra i przede wszystkim, tak jak mówiłem, absolutnie przepięknie zilustrowana opowieść o rzeczach, które w życiu są najważniejsze, a które czasem nam po prostu umykają. Tych postaci, tych sytuacji, tych historii po prostu no nie da się nie pokochać. Ja wracam do tej skromnej kolekcji, którą mam, wracam do tego, co kiedyś odkryłem w internecie i jestem w stanie czytać się godzinami raz za razem, ponieważ to jest najwyższych lotów humor. Humor, którego podstawą nie ma być tylko rozbawienie czytelnika, ale także przekazanie jakichś treści, jakichś wartości, jest to dla mnie komiks, który jest absolutnym ucieleśnieniem tego, czym komiks powinien być, czyli interesującego, inteligentnego, przede wszystkim błyskotliwego scenariusza, który potrafi zaciekawić każdego, oprawionego w sposób, z opowiedzianego, przedstawionego w warstwie graficznej tak, że nawet ludzie, którzy tak jak ja na co dzień za kartunem ani za komiksem prasowym nie przepadają, Mogą tylko i wyłącznie się zachwycić. Jeżeli więc będziecie mieli okazję na Crazy Cat'a gdzieś się natknąć, to poczytajcie i zrozumiecie wtedy, dlaczego uważam, że George Harriman nigdy, przenigdy nie ma prawa zostać zapomniany jako jeden z największych i najważniejszych twórców komiksowych wszechczasów.